Słowce, słowce, słowce, słowce, słowce, warning number. The słowce, słowce, słowce, słowce, słowce, słowce, słowce, słowce, słowce, in słowce, słowce, słowce, słowce, in słowce, słowce, słowce, z Patrycja Długoń, witam serdecznie. Jak obiecałam tydzień temu, dziś pierwsza część rozmowy z Falaszą, muzykiem reggae z San Martin. Na pierwszy rzut oka, bycie czarnym wokalistą gdzieś na karaibskiej wyspie, wygląda bardzo znajomo i nie różni się zbytnio od trudów, jakie muzycy pokonują w Europie. Chcemy skompletować pakiet i wysłać go do różnych promotorów może producentów. Zobaczymy, czy uda nam się dostać jakąś pracę. Chcemy, aby nas kojarzono za granicą. To jest nasz cel. No i może jakiś szczęśliwy kontrakt z wytwórnią płytową. Tego chcemy jako zespół i ja, jako artysta. Widzisz, nasze życie to funkcjonowanie w systemie, który wiele Ci zabiera z tego, co tak naprawdę chcesz robić w życiu. Po pracy zajmujesz się dziećmi, i niewiele zostaje Ci siły na cokolwiek so, this is the work we really do, music. A przecież zawodowo chcemy yeah. zajmować się muzyką. But it take some time. Musi zająć to trochę czasu. A czym zajmujesz się zawodowo, zapytałam. I'm electrician. Jestem elektrykiem. Pracuję dla company. firmy działającej po obu stronach I'm San francuskiej i holenderskiej. Opowiedz proszę o swoim zespole, Isis Band. Na instrumentach perkusyjnych Jonathan Diaz, we call John Fon. Jonathan Diaz nazywany John Na basie Jarrell Van Balen, czyli Bassy. Is John Pierre. Na gitarze Jean-Pierre. Na Grassy. Na bębnach Graciani. Na dodatkowych klawiszach Andrew. No i ja, Falasza, wokalista i główny klawiszowiec. Basista jest stolarzem, klawiszowiec mechanikiem. Gitarzysta uczy się na kucharza. I pracuje w budownictwie. Oto Isis Band. Cultivate your mind, czyli uprawiaj swój umysł. Taki nosi tytuł, album Isis Band. Album ten zawiera 14 Sin utworów. Stworzyłem go z Jazz Shippertonem, producentem Sun so Kids. Tam właśnie go zarejestrowaliśmy, ale nie za jednym podejściem, bo nie było mnie na to stać. Wracałem do domu, pracowałem nad muzyką i słowami, leciałem znów do Sun Kids. Powstawał latami. So, from there we been, Dzięki tej płycie zagraliśmy niezłą ilość koncertów, a, a w tej chwili pracujemy nad singlem. At the Single. Więc posuwamy yeah, się do przodu. Swoje to trwa, ale Znale idziemy yeah, do przodu. But on, man. Singlem będzie piosenka, którą stworzyłem z bratem z Nevis o imieniu Masud Sadiki. Pytanie, które zadajemy poprzez muzykę: Ciekawe, jak sypiasz w nocy, to pytanie, które zadajemy przez muzykę. I wonder how, I wonder how. Odnosi się ona do polityków, ludzi, którzy okradają innych, people, liderów, którzy wyprowadzają ludzi. Więc pytamy, jak sypiesz, wiedząc, ile w koło robisz złego. Czy nie gryzicie sumienie? To pytanie stawiane tym, którzy świadomie szkodzą innym. Zapytałam Falasze o jego inspiracje muzyczne. Mali inspirację, Marley był dla nas ogromną inspiracją, bo kiedy uczyliśmy się o Rasta, dużo się o nim mówiło. Miał wielki wpływ na całym świecie. Kiedy byliśmy starsi, słuchaliśmy też dużo Paula Simona. No i Otis Redding oraz Man, muzyka bluesowa. To, the blues. To was music I really Kiedy uczyłem się o Rasta i muzyce reggae byłem nadal w szkole. Stworzyliśmy paczkę z ludźmi o tym samym podejściu do życia. Kiedy się spotykaliśmy, dyskutowaliśmy o Biblii, życiu, rasta, świadomym jedzeniu. Niektórzy, jak ja na przykład, bardzo interesowali się muzyką. Pewnego dnia Nasza szkoła ogłosiła, że bierzemy udział w festiwalu wokalnym wszystkich szkół na wyspie. Więc wspólnie z trzema innymi kolegami ze szkoły postanowiliśmy na poważnie wziąć udział w tym konkursie. Nagroda była finansowa, pozwoliłaby zrobić nagranie. Ojciec moich dwóch kolegów miał studio, więc był to niewątpliwie wielki dla nas plus, bo tam właśnie mogły odbywać się nasze próby. Dostałem się do finałów wspólnie z czterema dziewczynami. Pięć osób na całą wyspę. Nie wygrałem, ale przyznano mi wyróżnienie. But I got a honorary prize for writing composing my own song. Napisanie własnej piec. Everyone else sing other people's songs. I to w dodatku my own song, playbacku. So they gave me a radio and, and some other thing. And a, and a trophy. As they say that was very creative of me to come with my own song and a playback. Ja yeah. The others had like um playback. with a CD and they sing. Oh, we came with the band man. Powiedz That's mi o tej Powiedz mi o tej O czym oni uczą Trying w szkołach? The fools Robią z nas wariatów. Us about uczą nas o Krzysztofie Kolumbie then went on, went on. But I, said, I tak dalej, what i tak about dalej. A Marcos, a Marcus, what about Rasta. A Rasta? A druga piosenka, którą wtedy too. wykonaliśmy, jest nawet it na płycie. Rise up, African children. Obudźcie rise się up. dzieci Afryki. Rise up, rise up, and cultivate your mind, city. Those two songs, man, it was nice though, the place was full, man. Rise up, rise up, African sleeping too long, wake up up, oh yes, the time is now, rise up, rise up, oh yeah, rise up African children, rise up, rise up, rise up, rise up. wake up African children, wake up. Seek and know a history Yeah, yeah, yeah, yeah Up the mental chains, gonna be I gonna be aye. The lesson in rise up, African children, rise up, rise up, rise up, wake up, African children, wake up, wake up, wake up, rise up, African children, rise up, rise up, rise. So long, so long, so long Change it. We've got to know where things went Tej znajdziesz na www.ekofon.blogspot.com